Legend, wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary. Żarłok i skóra. i mando Jerry. Szymas oraz najichość. Gości. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Witamy was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymas, możecie kojarzyć mnie z nawiązanego podcastu, ale jak już powiedziałem, witamy was, gdyż jest nas tutaj trójka. Są ze mną też Jerry i Mando. Cześć wam. Czołem. Cześć. Spotykamy się tutaj dzisiaj znowu w trochę większym składzie, by porozmawiać o kolekcjach komiksów. O kolekcjach komiksowych, tych, które możecie dostać w kioskach już od kilku ładnych lat. Przede wszystkim o wielkiej kolekcji komiksów Marvela, o wielkiej kolekcji komiksów DC Comics oraz o nowej kolekcji, która miała premierę z naszej perspektywy kilka dni temu, nawet niecały, nie, czy już tydzień minął? No, mniej więcej. Tak, w każdym razie niedawno, czyli mówię o kolekcji superbohaterowie Marvela. Przygotuj się na przygody największych światowych superbohaterów. Wielka kolekcja komiksów Marvela. Razem z wielką kolekcją komiksów DC Comics. Superbohaterowie Marvela. Wyjątkowa kolekcja w specjalnym wydaniu. Wśród nich Batman, Superman, Spider-Man, Hulk i inni superbohaterowie. Najciekawsze komiksy z ostatnich 40 lat. Z ponad 75-letniej historii DC Comics. W każdym tomie. Komiksy, galerie postaci, historie bohaterów. Zacznij swoją kolekcję wyjątkowych wydań w twardej oprawie. Zbierz wielką kolekcję komiksów Marvela. Numer pierwszy, tylko 14,90. Batman hasz część pierwsza w cenie 14,90. Superbohaterowie Marvela. Numer pierwszy, tylko 14,90. Już w kioskach. Chcielibyśmy zastanowić się wspólnie, tak na luzie, nad tym, jaka jest rola tych kolekcji na rynku, jakie są ich wady, zalety, jaki jest ich wpływ na rynek, na czytelników i od czego zaczynamy. No może od tego, czy w ogóle sami kupujemy te kolekcje, bo my tak naprawdę zbieramy się od dawna, gdzieś tam mamy jakieś plany, żeby nagrywać albo o, o wybranych komiksach, albo zrobić jakieś wielkie serie, chcieliśmy już robić serię podcastów o tej pierwszej, Kolekcji Marvela, potem o kolekcji DC, której już wyszło 10 numerów, a my jeszcze nic nie zrobiliśmy. Teraz mamy znów plany, żeby jakoś tam wybrane tomy z tych superbohaterów może omawiać. Minie trochę czasu i pewnie znów wyjdzie nam to samo. <grych> Oby nie. I tak ale... od jakiegoś czasu już prywatnie dyskutujemy o tym, gdzieś tam się trochę sprzeczamy ogólnie jaki jest sens tych kolekcji, czy to kupować, czy tego nie kupować. No ja od ciebie powiem, że wielką kolekcję komiksów Marvela zacząłem kupować od razu, jak zaczęła wychodzić. Przestałem ją kupować rok temu, ale to dlatego, że miałem, słabo zarabiałem w aktualnej pracy, więc zrezygnowałem z prenumeraty. Wznowiłem tę prenumeratę, gdy zacząłem nową pracę w tym roku. Tam brakuje mi 20 chyba numerów gdzieś w środku. Kupuję to dalej. Kolekcję DC również zacząłem kupować, ale już nie w prenumeraty numeracie, założyłem sobie, że będę kupował wybrane numery, chociaż kurczę, to założenie to było takie, że po prostu ominę te komiksy, które już mam, więc tak naprawdę i tak większość tej kolekcji kupię Super Bohaterów Marvela kupiłem pierwszy tom, ale już z takim założeniem, że raczej tego już kupować nie będę chyba, że naprawdę pojedyncze wybrane numery u nas trzy osoby i trzy różne podejścia i trzy różne głosy, bo ja to, tak naprawdę od samego początku, czyli jak się pojawiła ta wielka kolekcja komiksów Marvela, to widząc już same założenia tej kolekcji, to postanowiłem kupować tylko wybrane albumy i dokładnie tak zrobiłem. Ja w tej chwili mam gdzieś z tych wszystkich, nie wiem ilu tam jest, 115, 115 już w tej chwili numerów mniej więcej, 110. 107 u mnie jest na półce, czyli jest 107? No, czyli z tych 107 numerów ja mam około 30, bo tak, tak gdzieś tam od samego początku planowałem, że będę kupował albo komiksy, które są jakoś istotne dla tego uniwersum Marvelowskiego, albo które będą o interesujących mnie postaciach, albo które mnie z jakichś innych względów zainteresują, bo to przejdziemy zaraz do szczegółów i to wtedy myślę, że uzasadnię bardziej jakby z czego wynikało mnie takie podejście. Natomiast jeżeli chodzi o te kolejne kolekcje, czyli w przypadku DC miałem podobny plan jak Mando, czyli żeby kupować tylko wybiórcze numery, natomiast w sumie ze względu na to, jak ta kolekcja jest pomyślana, to ostatecznie z tego zrezygnowałem na etapie chociażby długiego Halloween, które, którego nie kupiłem w momencie, kiedy u nas było wydane, bo to ten ostatni raz, kiedy ten komiks był wznowiony, no to jeszcze było parę lat wstecz, kiedy ceny komiksów były bez porównania wyższe do tego, co mamy teraz. Wtedy jakoś pożałowałem kasy i, i nie kupiłem, natomiast teraz stwierdziłem, że z kolei jak mam wydać 80 zł, no bo akurat ten konkretny komiks był rozbity na dwa no to sobie pomyślałem, że pewnie jak znam życie to wznowią to za rok, dwa, pięć i, będę, i wolę mieć to w albumowym wydaniu ładnym, zbiorczym niż, niż w dwóch takich zeszycikach natomiast tę kolekcję najnowszą, czyli Superbohaterowie Marvela kupiłem też ten pierwszy numer i myślę, że do niej będę podchodził właśnie podobnie jak do, do, tego, do tej pierwszej kolekcji Marvela, czyli wybiórczo to co mnie będzie interesowało a ja jestem ten, ten nienormalny, który przynajmniej w przypadku dwóch pierwszych kolekcji zbiera wszystko. To znaczy, ja przy wielkiej kolekcji komisów McVela, w ogóle jak będziemy powtarzali te nazwy cały czas. To ten podcast się zrobił o jakieś 15 minut dłuższy, coś czuję. Musimy skrótami jechać. No tak, ale yy, WKKM. Wiem, język se połamiemy. Tak, WKKDTC. Nazwijmy ją K1, K2, K3 po prostu. Tak, może tak. K1, K2, K3. No to ja przy K1 yy, przy pierwszej kolekcji i yy, rozwinąłem i tak. <ślamy> Jakiej kolekcji? <ślamy> <ślamy> ja przy pierwszej kolekcji troszkę zawaliłem sprawę, bo najpierw sobie pomyślałem, znaczy... Yy, w ogóle jakoś nie do końca mnie ciągnęło jeszcze wtedy do komiksów. Tak Pomyślałem sobie, że może i fajnie by było to zbiegać, ale z drugiej strony wiedziałem, że nie będę tego czytał na bieżąco cały czas. I początkowo odpuściłem, potem na etapie, nie wiem, dziesiątego tomu, już po kilku miesiącach, gdy ta kolekcja była na rynku, stwierdziłem, że jednak chcę to mieć. Zakupiłem większość tomów jakoś pakietem z Allegro, dwa już były niedostępne bodajże wtedy i niestety musiałem zapłacić za nie jakieś 250% ceny potem w czasie MFK na jednym ze stoisk, ale jak już zbierałem te początkowe, no to dalej zbierałem wszystko na bieżąco i do tej pory do 107% numeru Mam wszystko i pani mi to w kiosku odkłada u mnie na osiedlu i sobie odbieram tam raz w miesiącu te dwa numery, za wielką kolekcję komiksów DC Comics, czyli kolekcję drugą, zamawiam i Teraz wyszła ta trzecia. Pierwszy kupiłem w kiosku i cały czas nie wiem. Właśnie może ten podcast też sprawi, że podejmę decyzję, bo z jednej strony kusi mnie, ale ja bym na przykład nie potrafił tak jak w wybierać sobie poszczególne tomy. Po pierwsze nie chciałoby mi się jakoś strasznie zastanawiać, czy dany tom jest super wartościowy, bo jakoś super zorientowany w uniwersum Magwara zresztą w DC tak samo nie jest. Boga jestem. temu wszystko wolno, A... trzymasz, boga temu wszystko wolno. Ale nie, bo to jest właśnie problem, bo jak się pomyśli, mam 107 tomów, tak? I one są warte po 40 zł. To, to już jest okrągła sumka, jeszcze za dwa przepłaciłem mocno, bo zapłaciłem po 100 zł wtedy chyba, za jeden więc to są ogromne koszta na dłuższą metę a prawda jest taka, że wszystkiego się nie czyta na bieżąco gdybyśmy właśnie robili te podcasty to może bym to chcąc, nie chcąc nadrobić, chcąc, tak ale miałbym tę dodatkową motywację a to tak jest to... w ogóle jeden potężny problem jakbyśmy się teraz tu przyznali, ile z tego przeczytaliśmy, bo ja pamiętam tak do 10 to jechałem równo przychodził komiks, czytałem. Potem pamiętam, przy 30 mi było głupio, że kurde, mam takie zaległości, że po co ja to w zasadzie kupuję. I pamiętam jakoś tak około 40 sobie powiedziałem, że jak będzie przychodzić, to będę czytał. I znów przez jakieś 10 numerów, jak przychodziło, to od razu czytałem. A teraz jak patrzę na tę półkę, na te sto komiksów, to... Ale właśnie tak samo, bo wielką kolekcję komiksów Marvela zawsze przeglądam i przeważnie jak kupuję ten numer, to wieczorem sobie czytam te ciekawostki z końca, te dodatki. Ale sam komiks, myślę, to sobie to, właśnie jakbyśmy nagrywali, czy coś, to wtedy sobie przeczytam i od dłuższego czasu już w ogóle nie czytam komiksów, bo z, myślę, że kiedyś to nadrobimy wspólnie, a wielką kolekcję komiksów DC, yy, nawet zacząłem czytać ten pierwszy tom, jak się umówiliśmy na nagranie, ale że potem przekładaliśmy to na nagranie, to stwierdziłem, że nie będę kończył, tylko sobie potem odnowa przeczytam. To ja tak też miałem ty, bo ja sobie <śla> powiedziałem DC już będę czytał na bieżąco. Przyszedł pierwszy i drugi tom, zacząłem go czytać, ale co was pytałem, to wy jeszcze nie czytacie, ty czekałeś na prenumera. Ale nie wiadomo ile. Ale potem do mnie przyszło. No to, i znowu no to przeczytałem pół pierwszego tomu i mówię, to, to, to, to ja nie będę czytał do końca, poczekam na was, no bo potem będę musiał drugi no raz to czytać. I nagle, I nagle mam 10 numerów znów nieprzeczytanych na pół. Czyli ja tych pierwszych tomów nie przeczytałem przez was jednym słowem. Okej, okay, dobra. <laughs> Ale to jest, widzisz, bo ty mówisz bogatemu, kto zabroni, mówimy jaka to jest kasa, ale gdy wychodziła tylko ta pierwsza kolekcja, to ja sobie to tak zanotowałem, że to jest coś jak rachunek za prąd, powiedzmy. Ja płacę jeszcze rzadziej za to, bo ja nie płacę tak jak mm, powinno się płacić, że co dwa tygodnie przychodzi paczka i płacimy. Ja płacę raz w miesiącu, dlatego mi się ta prenumerata zawsze cholernie wydłuża. Ale to nie, tak... to jest przecież, bo to są dwa numery przychodzą w prenumeracie i raz na cztery tygodnie. No bo... A to może jeszcze rzadziej płacę, bo pamiętam, że rozciągało mi się to że już, to już już tak nawet o 10 numerów mi się rozciągało, że w kioskach już były takie, a u mnie jeszcze tamte nie przyszły, tak wolno za to płaciłem. I gdy wychodziła ta pierwsza kolekcja, to ja sobie tak mówiłem, że kurcze tych komiksów nie ma tak dużo, fajnie coś takiego mieć. I pamiętam, miało być 60 numerów. Przeciągnęli na 120. Już 150 już, jest chyba mowa. No wiem, wiem, wiem, ale wtedy już były zapowiedzi, że w tych 120 będzie mnóstwo klasyków, że tam nagle się powiększy bardzo mocno liczba klasyków. A ja nie przepadam za klasycznymi komiksami, bardzo ciężko mi się je czyta. I już wtedy chciałem zrezygnować, ale że jeszcze wtedy to była jedna, jedyna kolekcja, jaka wychodzi. Tych komiksów na rynku jeszcze też nie było tak dużo jak teraz. Ostatecznie nie zrezygnowałem. Na pewno zrezygnuję po 120, z racji takiej, że będzie większość Marvel Now, a to kupuję już. Od Egmontu, tak jak Egmont to wydaje, czyli z tej kolekcji na stówę zrezygnuję, No, ale w momencie, gdy zrobiły się trzy kolekcje, to dla mnie już jest absurd takie pieniądze wydawać na komiksy, które kładę na półkę i, no i nie okłamujmy się, wiele z nich po prostu, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek zerknę, czy nie zdążę zejść i umrzeć, zanim to przeczytam. To będzie 240 zł miesięcznie. Na same kolekcje, a ile jest komiksów innych i rzeczy, które kupuje jakoś tam na bieżąco. No bo, bo, bo właśnie już Mando w tej swojej wypowiedzi tak na dobrą sprawę dotknąłeś kilku kwestii, które no, chcieliśmy też w tym podcaście poruszyć, bo jak się pojawiła na rynku ta pierwsza kolekcja, to niektórzy nie pamiętają tych mrocznych czasów, ale to przecież wcale nie tak dawno było, ale ten rynek komiksowy mimo wszystko był mocno różny od tego, co mamy obecnie. No bo jednak możemy dyskutować na ile właśnie jest sensowne kupowanie całości i tak natomiast no, w momencie kiedy pojawiła się sama ta wielka kolekcja komiksów Marvela, no to to było nowum, które wszyscy bardzo mocno podchwycili, no bo wiecie, mamy komiksy często no naprawdę uznane, bo przecież od razu na etapie zapowiedzi wiedzieliśmy, że będą się pojawiały komiksy pokroju, nie wiem, Civil War, który wcześniej bodajże Mucha wydała i, i nie wiem, cena okładkowa pewnie oscylowała w granicach 80 zł. Wiedzieliśmy, że tutaj te, te komiksy będą cały czas w tej samej cenie tych 40 zł. I to było takie trochę rewolucyjne myślenie wydaje mi się ze strony wydawców, czy wydawcy, czyli Hachet, że pokazanie, że można wydać komiks dobry, można wydać komiks, który gdzieś tam przyciągnie ludzi do, do lektury właśnie za pieniądze daleko mniejsze niż za komiksy, które w tamtym okresie przecież na rynku chodziły, no bo komiksów było zasadniczo mniej, bo przecież jak, jak się spojrzy właśnie te parę lat wstecz, to tak na sprawę była duża koncentracja, na przykład nie wiem, na Batmanach, tylko i wyłącznie Egmont przecież serwował regularnie te takie ekskluzywne tomy, opasłe, które kosztowały tam po 120 zł, czy w promocji po, po 100 zł. Wydawało się oczywiście Torgale jakieś tam kajko i kokosz, czyli taką żelazną klasykę, która u nas się sprzedaje zawsze, ale już na przykład z Marvelem było zdecydowanie gorzej. Te komiksy y, były wydawane tak y, ja bym powiedział nie do końca spójnie w tym sensie, że y, mieliśmy przeskoki i nie było właśnie jakichś konsekwentnie rozwijanych serii y, i tak dalej, i tak dalej. No i, I to wszystko powodowało, że tak na dobrą sprawę y, no, ten rynek komiksowy z punktu widzenia czytelników, y, on był dosyć trudny, no bo Podsumowując, komiksów było dużo mniej niż mamy teraz, były droższe i tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś by się chciał skupić na, nie wiem, na konkretnej postaci, na konkretnym wydawnictwie, to był bardzo duży problem, bo, bo przecież było dużo takich strzałów, że nie wiem, że ktoś w którymś momencie, na przykład chyba też Egmont stwierdził, że wyda parę tomów Hellblazera. Ok, poszło parę tomów Hellblazera, tak na dobrą sprawę, bez jakiegoś większego ładu i składu przestały się sprzedawać, zniknęły z rynku. Przecież amerykański wampir też się tak pojawił, pojawiły się Dwa to my i na parę lat mieliśmy spokój i tak dalej, i tak dalej. No, ale to, to takie tytuły nawet bardziej jakieś tam niszowe, ale nawet taki Batman tam wychodził raz na rok w zasadzie był wydawany. Później troszkę częściej, ale jeden album Batmana kosztował wtedy 100 zł. i ogólnie jeden album komiksowy kosztował 100 złotych. No, te kolekcje są też trochę na innej zasadzie wydawane, więc one mogą być sobie tańsze. Ale wielka kolekcja komiksów Marvela tak naprawdę zrewolucjonizowała dosyć rynek, a przynajmniej mocno na niego wpłynęła, bo po pierwsze sprawiła, że dużo ludzi przypomniało sobie, że kiedyś wychowywało się na TM Semikach, dużo ludzi przypomniało sobie, że kiedyś lubiło komiksy i nagle w to weszło i dużo ludzi w tym zostało, no i w to poruszyło rynek ogólnie. Taka mucha na przykład zrezygnowała wtedy z Marveli na samym początku, bo napisali, że nie są w stanie konkurować co nowo i nie będą wydawać, no ale nagle w tym momencie Marvele wydaje nam i Mucha i Egmont i robią to w cenach y, bardzo konkurencyjnych już. Teraz rynek jest już ogromny, ale w tamtych czasach, to, to nie były tak, znowu tak no, dalekie dokładnie. czasy, y, to była jednak rewolucja która jakoś tam nas ruszyła, przy czym ja i do tego będę zmierzał, że w tym momencie trzy kolekcje to już nie jest rewolucja, zresztą ta rewolucja już w tym momencie nam nie jest potrzebna, bo no bo mamy zatrzęsienie komiksowe. No tym bardziej, że jeszcze tak nawiązując do twojej pierwszej wypowiedzi, to chciałem z, też podjąć temat jakby samego pomysłu na, na tę kolekcję, bo to co wspomniałeś, że z jednej strony mieliśmy od razu zapowiedziane, że będą te komiksy nowsze, które gdzieś tam były istotne i uważane za ważne, że będziemy mieli komiksy z konkretnymi postaciami, na przykład nie wiem, ważne dla danej postaci, dla danej drużyny, ale też od razu wiedzieliśmy, że będą takie komiksy z tej złotej czy srebrnej ery komiksu, które będą nas cofały w, no, do samych początków na przykład niektórych superbohaterów. I to, to też było jakby inne myślenie od tego, co w tamtym okresie na rynku mieliśmy, no bo właśnie jeżeli się już coś wydawało no to albo były wydawane takie naprawdę najgłośniejsze tytuły właśnie, że jeżeli, nie wiem, był wydawany Batman, to przecież Mroczny Rycerz powstaje, Długie Halloween Nawiedzony Rycerz i tak dalej i tak dalej, jeżeli mieliśmy właśnie jakieś tam tytuły inne, czy to z Marvela, czy z Vertigo, czy z innych stajni komiksowych no to też raczej się wydawcy skupiali na tych absolutnie najważniejszych tytułach a w tej chwili mamy właśnie sytuację też taką, że wielka kolekcja też jakby dała ludziom trochę do myślenia że dużo ludzi z, z, jakby poczuło chęć, żeby się trochę doedukować ja mam wrażenie tak komiksowo i na przykład to, to była jedna z rzeczy, która mi też przyświecała, jak ja sobie stwierdziłem że będę wybierał te niektóre tomy żeby się dowiedzieć czegoś więcej no bo, bo wiecie, bo w którymś momencie to się też tak zbiegło, że przecież już to uniwersum filmowe Marvelowskie, ono zaczęło tak dosyć prężnie yy, się rozpychać yy, na, na rynku ogólnie szeroko pojętej popkultury yy, no i nagle te postacie Marvelowskie były wszędzie, a ja cały czas miałem. Tak, że w zasadzie o niektórych postaciach no, wiedziałem bardzo mało no i, i, i też stwierdziłem, że okay, no to, to tego rodzaju kolekcja to, to jest dobry moment, żeby z niektórymi tymi albumami się zapoznać, także to było coś interesującego i nawiązując do tego, co teraz z kolei wspomniałeś, że trzy kolekcje to jest za dużo, no to my też od paru dni przecież sobie dyskutujemy prywatnie, czy ta kolekcja superbohaterowie Marvela, czy ona raz jest potrzebna, czy jest na nią miejsce i czy ona ma sens jeszcze, patrząc właśnie z punktu widzenia tej pierwszej kolekcji chociażby, która no przecież też w założeniach właśnie serwowała często komiksy, czy to klasyczne, czy prezentujące jakieś punkty zwrotne dla danej postaci, dla danego bohatera, no i teraz tak na pewno sprawę powstaje pytanie, co tu w tej kolekcji twórcy nam będą chcieli zaserwować, no jeżeli będą konsekwentnie budować tą, tę serię tak jak jest zbudowany pierwszy numer, czyli nie wiem, z jednej strony jakieś komiksy takie absolutnie klasyczne, odwołujące się do pierwszych, pierwszego pojawienia się na przykład danej postaci, Geneza i tak dalej, i tak dalej, plus dorzucona jakaś tam historia po prostu z tej nowszej ery postaci, no to to, to, to ma swoje plusy i minusy. No i teraz... No to ma niby sens, to jest fajne, tylko kurde, kogo na to stać, nie? No właśnie, tym bardziej, tym bardziej, że oni od razu mają, że tutaj jeszcze od razu też mamy zapowiedziane, że przecież ta kolekcja, ona z punktu widzenia takiego nawet już czytelnika gdzieś tam zaznajomionego, zaznajomionego z Marvelem właśnie, chociażby po tej pierwszej kolekcji, no to ona i tak będzie momentami mocno egzotyczna, bo jak się przecież spojrzy, o jakich postaciach my tutaj dostaniemy komiksy, no to ja wam przyznam się szczerze, że niektórych to naprawdę pierwszy raz w życiu słyszałem, więc, więc to też z tego punktu widzenia to jest z jednej strony interesujące, z drugiej strony no budzi pytania, czy tak duży, tak duży zestaw komiksowy no jest nam na rynku potrzebny i czy jest na niego miejsce. Mhm, ale tak trochę właśnie przeskoczyliśmy już do tego dnia dzisiejszego. Ja bym jednak troszkę się jeszcze cofnął, bo tak powiedzieliśmy podsumowując o tej pierwszej kolekcji, że to było wtedy coś nowego, coś nietypowego i że to zrewolucjonizowało rynek, że potem zaczęły się te akcje z cyklu Nigdy więcej komiksów powyżej 100 zł, że jednak okazało się, bo też były takie lęki, obawy, iż Egmont i Mucha stracą bardzo dużo na tej kolekcji. Ta kolekcja wyprze z rynku inne komiksy. Okazało się, że jednak, co widzimy współcześnie... Jest dokładnie odwrotnie. Także był ten efekt pozytywny, że ludzie przekonali się do tego medium w jakiś sposób, że to medium weszło, może nie na salony, ale stało się bardziej mainstreamowe, tak bardziej obecne, bo nawet widzę po moich znajomych, którzy nie siedzą za bardzo w popkulturze, a przynajmniej nie wiem, nie kolekcjonują książek, komiksów, tylko na przykład nie wiem, siedzą w filmie albo w ogóle raczej poza popkulturą, że gdy wspominam o tych kolekcjach, to oni wiedzą o ich istnieniu mniej lub więcej. To znaczy wiedzą dużo więcej niż na przykład na temat komiksów Marvela, Mucha, etc. Więc mamy ten efekt pozytywny, ale potem pojawia się kolekcja DC i może na tym się w tym punkcie się na chwilę zatrzymajmy. Z jednej strony założenie jest podobne do tej wielkiej kolekcji komiksów Marvela, zresztą sama nazwa, tak, która podpina się niejako pod tę pierwszą serię, tylko że trafiamy do innego uniwersum. No i co myślicie sobie tutaj? Czy kolekcja DC jest potrzebna, gdy jednak trochę tych komiksów mamy na rynku? Ułożenie jest jej na pewno ciekawsze. Ułożenie, no bo w tej pierwszej kolekcji komiksy były rozsiane. Jeżeli nawet mieliśmy jakieś serie to były porozrzucane losowo kompletnie, jakieś tam większe komiksy, które były podzielone na części były porozrzucane, tutaj przynajmniej sam początek, bo ja tak, aż tak nie śledziłem jak to będzie dalej wyglądać, no to na samym początku dostajemy fajne takie e, pojedyncze jednak historie, które są obok siebie, pomimo tego, że je podzielili, co też mnie trochę wkurza, bo ja na przykład mam długie Halloween i absolutnie nie, nie miałem zamiaru kupować tego w tym nowym wydaniu podzielonym na, na dwie części. E, no niestety jakość tej kolekcji jest po tak koszmarna, że o niej mi się jakoś mniej chce gadać, bo, bo, bo ona po prostu wygląda katastrofalnie źle i jak dla mnie, patrząc na to, to robi antyreklamy komiksowi niż Ale to jest, reklamy. to jest, wydaje mi się, zasadniczy problem z tą wielką kolekcją komiksów DC, że y, ona jest z jednej strony można powiedzieć jakąś tam kopią na, na pomysł czy, czy na to, żeby powtórzyć sukces tej kolekcji marvelowskiej. Tylko, że na przykład to, że te komiksy i te historie są podzielone na dwa i, i że jest dużo tych komiksów podzielonych na dwa, no to mi się wydaje, że w obecnych czasach to jest już pewien problem, dlatego, że jak się spojrzy na komiksy, to z jednej strony mamy tutaj sporo tytułów, które przecież całkiem niedawno były wydane, bo chociażby przecież było głośno o tym, że w tej kolekcji pojawi się Sprawiedliwość, która całkiem niedawno była przecież wydana w takim przepięknym wydaniu zbiorczym. Kilka tytułów z DC Deluxe ma się na pewno pojawić, a DC Deluxe przecież też bardzo ładne wydanie. No i teraz spójrzcie sobie na to właśnie z tej perspektywy, o której rozmawialiśmy przed chwilą, że ta pierwsza kolekcja zre zrewolucjonalizowała jakoś tam myślenie o rynku komiksowym, bo się nagle okazało, że można zrobić komiks za 40 zł i go sprzedać i, i ludzie będą tym zainteresowani. A teraz jeżeli sobie spojrzymy na to, co robi ta wielka kolekcja komiksów DC, że na przykład takie Długie Halloween, czy Sprawiedliwość, czy właśnie jakieś komiksy z tego DC Deluxe będą podzielone na dwa tomy, no to już się robi 80 zł za album. Jeżeli porówna się to z tym, że właśnie wiele tych komiksów po zniżkach, jakie w tej chwili, jakimi w tej chwili rozpieszczałem na sklepy internetowe, są w porównywalnych cenach, albo nieraz tańsze, no to moim zdaniem to tutaj już jakby sensowność takiego zbierania numer po numerze no jest bardzo mocno nadszarpnięta. Tym bardziej, że właśnie też ze względu na to, co się stało w ostatnich latach, no to tutaj tych komiksów powtarza się zdecydowanie więcej, bo jak się spojrzy na przykład na to, na, na to co, co ta kolekcja nam oferuje i na to, co w ostatnich latach dostarczyły nam Mucha czy Egmont, no to wiecie, to tutaj tych powtórek jest, jest też sporo. No, a, a jeszcze jak się weźmie właśnie pod uwagę to, że chociażby patrząc na to, co robi w tej chwili Egmont, który wydaje cały, cały czas Marvel Now i tam cena okładkowa jest chyba 40 zł, ale w zasadzie te komiksy można to no. ta pierwsza kolekcja teraz będzie bez sensu, bo te komiksy można kupić no właśnie, po 25-27 złotych i są trzy tomy miesięcznie to to nawet jest więcej niż yy, wielka kolekcja i są spójne i są przemyślane i wydawane są pod eventy, a jednak wielka kolekcja to całkowicie losowo porzuca Marvel na uwag do mnie nie będzie miał kompletnie sensu w wielkiej kolekcji komiksów Marvela dlatego ja, jeśli ją nawet dozbieram do tego 120 numeru, to wtedy na pewno przestanę kupować, bo, no bo to można kupić taniej i, i, i w, wydane nie to, że lepiej fizycznie, nie to, że lepiej jakościowo bo jednak no, to są miękkie oprawy w, ale, ale no wydane sensownie i z głową. A te tomy w kolekcji pierwszej nie będą grubsze niż te z, tomy od Marvel Now? Nie, nie, nie. No one, on, one tam chyba z tego, co ja widziałem, no to, to są te same komiksy. wiesz, no Pewnie będziesz miał standardowo trochę jakichś tam dodatków dołożonych, no bo w Marvel Now, co do zasady poza okładkami y, zeszytów poszczególnych, to jakichś tam dodatków nie masz, no ale nie będą grubsze te tomy. Aha, bo ja nie zbieram Marvel Now tego od Egmontu, akurat to jest jedna z nie. Niewiele wielu rzeczy komiksowych, których teraz nie zbieram, ale myślałem, że jednak, nie wiem, te wielkie, wielkiej kolekcji będą mi na przykład po dwa ale, ale takie właśnie to tylko tomy od Marvel Now, to Now na Bo popadliśmy w dygresję i teraz <gryzanie> słuchacze mm -hmm. też zgubią wątek. No to właśnie tylko koń, kończąc a propos kole, wielkiej kolekcji DC, no to jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie ceny chociażby tego Marvel Now, no to też atrakcyjność tej kolekcji DC, no ona Wiadomo, no to już są teoretycznie inne uniwersum, inne uniwersa DC w tej chwili się tak u nas nie wydaje, tylko raczej też jest wydawane w tych albumach zbiorczych. No ale mówię, ale to sama kolekcja pojawiła się w zupełnie innym momencie rynku. Ale też jest przecież jest i Deluxe, i New 52, i te właśnie wielkie historie. DC. Tak, w sensie nie, też jest no, dużo jest na rynku, rynku. Tylko wiesz, tylko, że one, no tylko, tylko, że one są po prostu dużo. inaczej wydawane. Mi chodzi o to, że wiesz, Egmont y, poszedł w kierunku wydawania Marvel, Marvel Now właśnie w miękkiej oprawie, y, tak żeby to, to była tak, cena, tak, tak. cena mhm. atrakcyjna. Okay. No ale DC wydają ekskluzywnie no, no całe właśnie. to New 50, New tu jest nie tak. wydane. DC Deluxe jeszcze lepiej, no ale z tego, no ja na pewno będę część komiksów z tej drugiej kolekcji kupował, bo chociażby już nawet taki hash, który już był niedostępny, no to miałem możliwość kupienia i przeczytania. To znaczy, skończę cholera jasna, jak się zmobilizujemy do skończenia. A pewnie będzie więcej takich komiksów w tej kolekcji, aczkolwiek no ta kolekcja po prostu jest naprawdę koszmarnie wydana, bo i, jedynka i trójka, kolekcja jeden i trzy, mm, one są naprawdę ładnie wydane. Jak ja teraz kupiłem ten pierwszy tom super no, bohaterów, bardzo ładnie to od przepięknie to się naprawdę nie trzyma w ręku. Fakt, że te sztywne oprawy nadal rozpychają nieźle komiksy. O, ty, Szymas, mówić, że myślałeś, że będą dwa tomy, ale to są tak naprawdę normalne tomy tego Marwelna. tylko wydanie w miękkiej oprawie naprawdę zmniejsza objętość prawie o połowę wizualnie na półce. Mm. I ja już jestem teraz fanem miękkich opraw, bo, bo to przynajmniej jest gdzie trzymać, ale jedynka i trójka jest wyglądana przepięknie, a dwójka jest po prostu koszmarnie. no to naprawdę wygląda jak ścierka, to, to, to wygląda tak źle te komiksy, że, że chociaż, kurczę, no niby nie wygląd jest istotny, bo do tego też chcę zmierzać. Gdzieś tam w, chciałem zmierzyć, no już zacząłem, no to już zacznę, no do, do tego, jak to się prezentuje na półce, no bo jednak mówimy o tym, że kupujemy, nie, przynajmniej ja i Jerry wybiórczo, Jerry to już w ogóle wybiórczo, no a jednak te kolekcje są robione pod linijkę, pod to, żeby kupować całość, żeby mieć piękne panoramy na półce. Także skoro my już z tego zrezygnowaliśmy, przynajmniej ja i Jerry, to wygląd dla nas jednak nie jest tam rzeczą najistotniejszą przy wyborze danego komiksu, ale jednak ta DC jest po prostu koszmarnie brzydka. No, za każdym razem, jak wydaje na to 40 zł, to mi nawet, nawet mi żal tych 40 cholernych złotych na te komiksy. też inna sprawa, że tak jak ja na przykład widzę chociażby po swoim szwagrze, który swego czasu kupował sporo komiksów standardowo, tych, które były obecne na rynku a w którymś momencie jak właśnie najpierw wszedł w wielką kolekcję Marvelowską i później kiedy się pojawiła właśnie teraz ta wielka kolekcja komiksów DC to on właśnie podszedł do sprawy tak, że odpuszcza zupełnie właśnie wszystkie pozostałe kolekcje komiksowe, wydania zbiorcze i i tak dalej, kupuje sobie naprawdę pojedyncze albumy a idzie właśnie tylko i wyłącznie kolekcjami bo wychodzi z założenia, że to mu da jakiś przegląd przez te światy, nie? Czyli to sugeruje, Sugeruje, że teraz te kolekcje mają jednak negatywny wpływ na rynek. No, obecnie wydaje mi się, że one mogą mieć negatywny wpływ na rynek, no bo jednak jeżeli spojrzymy sobie na przykład z, z punktu widzenia tylko i wyłącznie takiego stricte kolekcjonerskiego, to wiecie, no to w, na rynku, gdzie jednak mamy ograniczone źródła finansowe i, i tak jak teraz Szymas wspomniałeś chwilę temu, no kupując trzy kolekcje to już jest 240 zł do wydania. To naprawdę patrząc na ceny obecne w komiksowe, to już nawet zejdźmy z samego Marvela i DC. Ale jeżeli byśmy chcieli kupować jakieś komiksy, chociażby odmuchy z tych ich różnych serii, które oni wydają, przecież czy Fatale, czy Saga i tak dalej, i tak dalej, czy przecież takie jak chociażby było Lokentki, no to rozmawialiśmy przy podcastach odnośnie Lokentki w Radiu SK, że to jest dosyć drogi komiks, ale no, on się trzyma 45-50 zł, czyli za 240 zł, to można mieć spokojnie pięć komiksów takich standardowych, że tak powiem, jakie są w tej chwili wydawane na rynku i to w cenie, którą uważamy obecnie z naszej perspektywy za dosyć wysoką. No to wiecie, to teraz, no to już jest zasadnicze pytanie, czy, czy decydować się na kolekcję, czy, czy nie, bo jeżeli się zdecyduje ktoś na kolekcję, no to wydaje mi się, że właśnie, no niestety, no Michał Ochnik chyba wspomniał w jakimś tam komentarzu niedawno, że raczej każdy ma ograniczony budżet na kulturę, no, jeżeli ktoś wejdzie w te kolekcje, no to wiecie, no to jakbyśmy mieli nieograniczone środki, to można by było kupować sobie wszystkie te kolekcje, plus jeszcze dokupować DC Deluxe i wszystko, co serwuje Mucha ze swoich serii, no ale niestety stajemy przed wyborem, no bo przecież to, to mówimy o komiksach, a każdy z nas jeszcze tam jest zainteresowany książkami, lubi iść do kina i tak dalej, tak dalej, to... No niestety z tej, pers tej perspektywy no to współcześni, współcześni y fani komiksu, no cierpią na jakąś tam klęskę urodzaju. Szkoda, że mojej miny w tym momencie nie widzicie i że ogólnie w podcaście jej nie będzie widać, ale naprawdę zacząłem się teraz zastanawiać nad tym wszystkim, bo znaczy, pierwszą kolekcję na pewno dozbieram do końca, bo już mam te 107 numerów, to po pierwsze, a po drugie Marvel Now nie kupuję od Egmontu i raczej teraz nie wszystkie tomy są dostępne Zarówno w drugim obiegu, jak i po prostu w więc nawet jakbym chciał to już tego w całości nie Ego Egmont je wznawia, żebym tak jeszcze zasiał, zjadł wątpliwości w twojej głowie. To Egmont wznawia raczej te brakujące tomy. Magwell tak, na no, no, no, Tak się Deadpool na, na przykład pojawił. Deadpool na pewno wznawiał, bo one się rozchodziły. Ta, ta, i, bardzo i szybko. Deadpool na przykład się pojawił, znaczy... w, w ten sposób. Wiem, ale Deadpool to był taki sukces, że myślałem, że po prostu. To zeszło tak szybko z rynku, że tylko dlatego to wznowili. Kurczę, to teraz mam kolejny dylemat, ale tak sobie myślę, że właśnie i tak tę pierwszą kolekcję bym uzbierał pewnie do końca, ale już jak patrzę na to DC rzeczywiście teraz, tak się muszę obrócić, to to nie wygląda jakoś szczególnie atrakcyjnie, jak już Mando zauważył. Do tego ten zapach tuszu pierwszych domów. To jest jakaś tragedia. i Ja próbowałem ten komiks wywietrzyć, że tak to mówimy. Kleju, kleju, oni, mówi, oni mówili, że zły klej użyli. Nie wiem, ale oni tak... Wali kupą. I to naprawdę. To, ale to jest aż przerażające. Równem z śmierdzi i to... Bo... No, bo właśnie trącikałem i to naprawdę, to warto podkreślić trzy razy. Tak, do tego mówicie o tym, że się tam dużo rzeczy powtarza. Ja szczerze mówiąc, może dlatego, że w od marca nie byłem jakoś super na bieżąco z tym, co Egmont wydawał dopiero teraz, właśnie ponadrabiałem zaległości. Mówicie o tym, że dużo się powtarza, a ja już teraz w miarę mam kolekcję taką dość kompletną, więc też nie wiem, czy mi się opłaca w ogóle w to cokolwiek inwestować. Rzeczywiście, gdy kupuję Marvela tę pierwszą kolekcję w kiosku, a za tę DC płacę po prostu przelewem, to tak się tego nie czuję, nie no bo po prostu wyjmuje się stówę z portfela ten raz w miesiącu, a tutaj się robi to jeden przelew, ale jak się to podlicza, rzeczywiście 240 zł razy 12 miesięcy, to to jest w roku... Skończ, skończ. skończ nie idźmy, nie idźmy są, tą drogą. Nie chcę tego słuchać. Czy to są trzy tysiące czy mi się wydaje? Prawie. Nie, nie, wiem. Boże. Ale to tak wszystkie kolekcje działają. Kurczę, kupujesz sobie, nie wiem, samochodziki, stateczki, jak se sumujesz. Ale nie kupuję samochodziki, kupi stateczki. Jak kupowałem stateczki z Gwiezdnych Wojen, to do dziś mnie głowa boli. Um, ale patrz, każda ta kolekcja pojedyncza jest naprawdę fajna, kurde, bo one mają swoje plusy. Ja, się nie, ja, nie, ja też nie jestem jakimś krytykantem, haterem każdej z nich, bo one mają plusy i minusy. Na przykład ta nowa kolekcja, która teraz wychodzi, gdyby ona wychodziła wtedy, gdy wychodziła wielka kolekcja komiksów Marvela, albo gdyby nie było innych kolekcji no, to, w tym momencie to, to na rynku, masowa. to ona moim zdaniem byłaby bardzo ciekawa dla takiego laika y, do sięgnięcia i do zapoznania się, bo na przykład kolekcja pierwsza, Marvel Now w tej kolekcji, ja, ja nie wiem, jak to będzie wydawane. Jak oni wydadzą nieskończoność, a chyba mają taki plan, to, to to kompletny absurd według mnie, bez całej podbudowy wcześniejszej, a chyba to tak będzie wydawane, że tam po prostu rzucą jakiś jeden tom. Przecież pierwsi Avengersi to, to kurczę, czytasz i nie wiesz, o co chodzi. To, to wielokrotnie podkreślali wszel, wiel, wielu recenzentów, gdy to wchodziło w Polsce, recenzentów, którzy już mieli przeczytane to w oryginale, że te komiksy nabierają sensu po trzech latach, że ten scenarzysta miał plan na trzyletnią drogę komiksu. Dla tych, na tych bohaterów, do konkretnego eventu pisał, a teraz dostaniesz jeden tom, to, to jest kompletny bezsens według mnie. Wcześniej tak nie było, no wcześniej jednak dostawaliśmy w miarę pozamykane historie, one czasami gdzieś tam były może porywane, ale, ale w miarę one były zamknięte w większości chyba, to przynajmniej te, które czytałem. Natomiast ta nowa superbohaterowie wydaje mi się, że pod tym kątem byłaby fajna dla, dla laików. Właśnie przejdźmy do tej nowej kolekcji, bo o DC i Marvelu możemy Dobre rzeczy w sumie mówić, poza tymi różnicami jakościowymi wydania. A tutaj ta nowa kolekcja właśnie, to nie planujecie jej kolekcjonować, tak zbierać, ale planujecie wybrane tomy brać z niej? Ja tak, na ten moment tak, tym bardziej, że ona wygląda wizualnie fajnie i mi się ogólnie pomysł na serię podoba, tylko spójrzmy prawdzie w oczy, że no obecnie rynek komiksowy jest po prostu nasycony po brzegi i teraz no po prostu to jest tak, że naprawdę trzeba wybierać, co się chce no i jeżeli ja będę miał do wyboru kupić komiks o jakieś Kompletnie egzotycznej dla mnie postaci, która mnie kompletnie pewnie nie interesuje i no, stanowi ciekawostkę dla fana Marvela, ale poza tym to, to pewnie nie jest niczym specjalnym. No, no to wiesz, to już czegoś takiego pewnie nie kupię, ale jeżeli na przykład właśnie będę wiedział, że sam komiks, który tam jest zaprezentowany jest interesujący, albo nie wiem, jest tam dobry scenarzysta, albo jest właśnie postać, która mnie interesuje, to jak najbardziej tak. Tym bardziej, że właśnie mi patrząc po tym pierwszym tomie, jeżeli mówię zakładając, że tak to będzie wydawane, to właśnie ten miks tych klasycznych historii i nowszych historii, to uważam, że to też jest niezły zabieg. No bo ja też, mam do ty wspomniałeś, że nie jesteś fanem tych starych komiksów, no ja też nie jestem fanem tych starych komiksów. Je się mi czyta dosyć ciężko, no. To jednak sposób narracji, szpalty tekstów w tych dymkach dodatkowo, które uzupełniały nam całą narrację i tak dalej, tak dalej, no to to jest bardzo niedzisiejsze z obecnego punktu widzenia i to i od strony graficznej to się często brzydko starzeje i od strony właśnie fabularnej tym bardziej, że przecież no wiele tych historii, no to, to my znamy po prostu, no jeżeli to gdzieś tam są ważne historie, no to one są później wałkowane i w filmach i w komiksach i innych i jest sto razy do tego wracane, więc ani to nie jest często zaskakujące, interesujące fabularnie, ani dobre graficznie. No więc... Dylemat. kupować w takiej... Ja nie jestem w stanie kupować tej nowej kolekcji, jeśli z czegoś nie zrezygnuję. A nie chcę absolutnie rezygnować z żadnych rzeczy, które kupuję poza kolekcjami, bo po prostu chcę je mieć. Jeśli z czegoś bym miał zrezygnować, to z którejś kolekcji, więc albo zrezygnuję z wielkiej kolekcji komiksów Marvela, chociaż kurczę, no mówię, wiele mi nie zostało, żeby ją dociągnąć do końca, do mojego końca z nią, albo nie wiem, nie wiem, będę jeszcze o tym myślał. Nie mam pojęcia, na chwilę obecną mnie nie stać. No właśnie, ja też teraz naprawdę zgłupiałem po prostu. Wcześniej nawet jakoś tak tego nie podliczałem i też nie wiedziałem, ile mnie wyniesie uzupełnienie kolekcji o te pozostałe komiksy poza y, seriami, tymi kioskowymi. Ale jak teraz myślę o tej nowej, o tych superbohaterach, to ja znowu mam zupełnie inaczej niż ty Jerry, bo jak ja myślę o tym, że nie wiem, będzie teraz znowu kolejny raz o Iron Manie, to tak nieszczególnie mnie to. Y, ciekawi pociągasz, że okej, okay, fajnie, ale to nie ma u mnie priorytetów, więc przeciwnie, ja bym sięgnął po te rzeczy egzotyczne tutaj bardziej, dlatego, że właśnie są niedostępne, także są inne. I czy są ciekawe, czy nie, czy są po prostu ciekawostkami takimi dla superfanów, tego nie wiem, ale dużo chętniej bym sięgnął właśnie po coś, czego totalnie nie znam i czego nie ma w Polsce, w żadnym wydawnictwie, niż po setny raz Spidermana, Ironmana czy X-Menów, nie wiem. Duże pewnie pytanie, co będzie wydawane w tych komiksach, no bo no nie wiemy, tak na dobrą sprawę, no przez pomysł na, na serię, przez to, że wiemy tylko o jacy bohaterowie będą, no to to jest dla mnie ogromna zagadka, no bo przecież y, nawet patrząc teraz w kolejnym numerze ma być Wolverine i, i z tego co widziałem, to między innymi ma być jakiś komiks Jasona Arona, którego ja bardzo lubię i tak jak już się zastanawiałem, żeby właśnie nie kupować, no bo kolejny raz geneza Wolverina, no to, to mnie kusi, żeby sobie sięgnąć właśnie po, po kolejny tom, no i to będzie pewnie często takie pytanie, no, bo z tych, szczególnie z tych nowych komiksów, no tam mogą się pojawiać właśnie jakieś dobrzy scenarzyści, czy jakieś dobre historie. No dylematy, dylematy. A jeszcze takie mam, tak mnie zastanawia, do kogo to jest cholera tak naprawdę skierowane. No bo, tak jak powiedzieliśmy, pierwsza kolekcja jakoś tam ruszyła. Ludzie przypomnieli sobie, że tacy co mieli rozwód przez jakiś czas z komiksami, że kiedyś kurczę kochali to medium. Natomiast można by powiedzieć, że to jest dla laików, że to jest dla randomowych ludzi, że to jest dla ludzi, którzy nie siedzą tam powiedzmy w tych specjalistycznych sklepach komiksowych, czy nie śledzą gdzieś tam jakichś sklepów komiksowych w internecie, księgarni pod kątem komiksów. Ale przecież kurczę te kolekcje to są tak naprawdę w większości miast Polski, w większości kiosków przez chwilę. To tak zawsze wszystkie kolekcje działają. One są przez chwilę i, i znikają, bo tego prawie nikt nie kupuje w kioskach. Tyle ludzi, ile chapnie prenumeratę przez pierwsze, ile? Miesiąc? No to tyle ludzi z tą kolekcją zostaje, a w większych miastach to najwyżej można je dostać właśnie w sklepach komiksowych, do których chodzą czytelnicy komiksów. I ja tak, kurczę, to też mnie zastanawia, bo czy to ma być, czy, czy, czy możemy powiedzieć, że to fajnie, że jest taka kolekcja, bo ludzie, którzy w tym nie siedzą, się tym zainteresują, wydaje mi się, że nie. Znaczy, Mando, a może to jest po prostu takie podejście drugie, bo ja od siebie muszę powiedzieć, że za dzieciaka faza tm semik mnie ominęła. Ogólnie komiksy w dużej mierze mnie ominęły, takie, zwłaszcza superbohaterskie, bo to po prostu... Też kwestia tego, kiedy się wygodziłem. Tak, jestem rocznik 89 i wiem, że starsi bracia moich znajomych z podstawówki mieli te komiksy i czasami coś tam u nich się doczytywało. Przy czym to też wiecie, jak to było. Jak my byliśmy um, dzieciakami, no to ci starsi bracia też tak nieszczególnie chętnie nam chcieli dawać swoje ukochane komiksy, swoje kolekcje, ale coś tam się gdzieś zawsze przeczytało, ale to było z boku. Tak to nie było nasze, to nie było coś, czym ja żyłem z kolegami, tylko coś właśnie tego starszego pokolenia. I teraz właśnie po wielkiej kolekcji komiksów Marvela i przez was też w sumie zacząłem się orientować w rynku i aktualnie mam tych komiksów od cholery, a jeszcze listonosz i kurier przyniosą mi w tym tygodniu kolejną przeogromną paczkę właśnie i tutaj właśnie co mi teraz przyjdzie? DC Deluxe przede wszystkim, Saga w końcu dotrze do mnie, Fatal i kilka innych rzeczy z zupełnie Kurde, innej zdro Zazdro, zazdro. I Ja sobie czasami myślę, że to może jest fajne dla dzieciaków, że na przykład tak sobie próbuję wyobrażać ten dzisiejszy świat, że na przykład taki dzieciak, y, młodszy chłopak, wiesz, jakiś tam kieszonkowe zostaje, może poprosi rodziców, czy by mu nie zamówili prenumeraty, no bo gdybym miał siedzieć i wybierać, tata kup mi tego Batmana, tata kup mi tutaj tego Spidermana, tata kup mi to z tego wydawnictwa, z tego sklepu, to pewnie jest trudniejsze niż powiedzieć rodzicom, kurczę, a jakbyśmy zamówili prenumeraty takiej jednej kolekcji, to, to by dało radę, żebyście mi kupowali i tak myślę, że może to jest takie fajne, że znów dzieciaki mają to, co ja z kolei przeżyłem, co miałem, jak te komiksy były stałe, stała dostawa komiksów co tydzień, czy tam co miesiąc, czy co dwa tygodnie i, i tak se próbuję usprawiedliwiać, tak, tak, że, tak. że te kolekcje mają sens, że to jest w sumie Ale fajne. Ale właśnie to jest, to, ja tylko dokończam tą myśl, nie? I właśnie ja przez to, że tutaj troszkę wszedłem w ten świat komiksów i zacząłem w ogóle czytać na różnych forach, stronach, w księgarniach przeglądać, nie wiem, poznałem różnych scenarzystów czy przez tę kolekcję i zacząłem kojarzyć ich nazwiska, potem wyłapywać je w podcastach, w różnych recenzjach etc. i też powolutku tak, po sznurku do kłębka, po nitce do kłębka dotarłem i teraz mam jakieś tam rozeznanie, może też jeszcze niewielkie, ale tysiąc razy większe niż na początku, to może teraz to jest taki po prostu drugi rzut, że jeżeli ktoś na przykład na pierwszą się nie załapał i też nie wejdzie w nią od setnego numeru, bo się nie da, bo nigdzie tego nie kupi, chyba że za jakieś absurdalne pieniądze, to może wejść w tę nową kolekcję. Jeżeli nie wszedł w DC, bo na przykład nie lubi bohaterów DC, tylko woli Marvela, bo nie wiem, kino chociażby i seriale, to ma nową okazję, by też w to wejść. Po drugie, tak jak powiedziałeś, są dzieciaki, a po trzecie my też mówimy o tym, że się rynek rozwinął i tak dalej, ale mówimy to z perspektywy osób, które się tym interesują, które śledzą różne strony i tak dalej. Przecież nawet głupie newsy od Egmontu. Ja nie jest tak łatwo znaleźć, że ten katalog wypłynął na, nie powiem, czy to było już na Nowy Rok, czy co? Wypłynął w sieci katalog Egmontu, on po chwili zniknął, my go nie mogliśmy znaleźć przez półtora tygodnia chyba. Potem znowu wypłynął, ale w jednym miejscu, tylko na jednym blogu bodajże. I jesteśmy osobami, które, jakby nie patrzeć, interesują się tą tematyką. A dla przeciętnego mieszkańca Polski, ja nie wiem, czy to nie jest tak, że Egmont zwyczajnie nie istnieje, te wszystkie inne komiksy nie istnieją, a taka kolekcja kioskowa jest jedynym źródłem tych komiksów, tych bohaterów, tych historii. A do tego, skoro sprzedają się jakieś, nie wiem, kolekcje właśnie, że zbierasz tysiąc numerów, żeby mieć jeden model samolotu, samochodu, czołgu. Ty mówisz wcześniej o tych figurkach stawrosowych, ale to też jeszcze jest coś innego. Mi chodzi o takie już totalnie absurdalne rzeczy, abstrakcyjne, <grym> czy jakieś, nie wiem... To też, to też się kiedyś robi o budowy szkieletu i tak. Właśnie, tam. ten szkielet plastikowy, który wcale nie jest jakiś ogromny, tylko to jest taka miniaturka. Można to pewnie kupić, nie wiem, za 200 zł na Allegro teraz, a możesz też kupować po 20 zł dwa razy w miesiącu 150 numerów też. Czy, nie wiem, zestawy filiżanek, pamiętam, że były z podstawkami. I co numer inna filiżanka, czy jakieś laleczki małe z porcelany. I skoro takie rzeczy się sprzedają i się to opłaca po całej Polsce, to to musi być jeszcze jakiś ogromny nakład, więc ogromne koszty, a skoro to się sprzedaje, to ja myślę, że te komiksy też schodzą, tylko po prostu sobie też nie do końca zdajemy z tego sprawę, bo nie mamy danych. Ja podejrzewam, że to najprędzej to może być właśnie to, co o czym ty wspomniałeś, czy masz, że to jest tak, że ludzie, którzy się nie załapali na pierwszą, na ten pierwszy rzut, a komiksy mimo wszystko gdzieś tam są obecnie bardziej na tapecie właśnie niż były te parę lat wstecz, chociażby właśnie dlatego, że dużo jest filmów komiksowych w obecnie w kinach plus rynek jakby się bardzo poszerzył, to dla takich osób to może być atrakcyjna kolekcja i, i w ten sposób oni gdzieś tam do tego medium komiksowego się przekonają, bo ja z kolei Wam powiem, że ja o, o tyle ja traktuję tak bardzo wybiórczo, bo tak wspomniałem też, że do tego nawiążę jeszcze w dalszej części rozmowy te kolekcje, że one są jednak skoncentrowane na tych komiksach superbohaterskich i tak jak ja za dzieciaka bardzo lubiłem komiksy superbohaterskie, to jak w tej chwili widzę, ile na rynku jest świetnych serii komiksowych spoza tego nurtu superbohaterskiego no to przy ograniczonych też zasobach na komiksy, no to właśnie to coraz częściej mnie ciągnie, żeby sięgnąć po coś od muchy, żeby sięgnąć po jakiś komiks chociażby gwiezdnowojenny, czy jakiś inny komiks spoza właśnie świata Marvela i DC i po prostu no, z tego punktu widzenia no to dla mnie właśnie poświęcanie się przez długie lata tak naprawdę jednej kolekcji no jest dyskusyjne. Natomiast dla wielu czytelników myślę, że to nadal może być atrakcyjna forma. Tak i jeszcze. My, my i tak cały czas mówimy z perspektywy tej bardzo naszej, naszej, bardzo konkretnej, ale tak sobie teraz pomyślałem, wydawnictwo literackie wypuściło tę serię kioskową polskiej fantastyki. Nie pamiętam, jaką to miało nazwę. I sobie pomyślałem, przecież to jest bez sensu. Tam był chyba Orbitowski, Dukaj i kilka innych nazwisk. Mówię bez sensu. Przecież to już wszystko jest na rynku. Tak mam ładne, twarde, piękne oprawy w na półce w ogóle i to wszystko chyba z tej kolekcji dosłownie miałem i mówię po co to w ogóle wypuszczać ale z drugiej strony właśnie my to mamy tak i dla nas to jest, zaczyna się robić bezsensowne, bo my nie jesteśmy targetem, nie po to się wypuszcza takie serie, żeby właśnie przyciągać fanów, kurczę, i maniaków i osoby, które nawet to recenzują na co dzień, tylko żeby docierać do tych nowych odbiorców i do osób, które normalnie nie pójdą ci do księgarni i nie przejrzą właśnie wydań, książek, nowości, bestsellerów, tylko właśnie gdzieś tam w kiosku zobaczą przypadkiem, kupią raz, drugi, trzeci, może zamówią ten bior No bo numeraty. tego typu kolekcje mają swój target, to tak samo jak ja kupowałem Lee Childa, no był dużo, dużo tańszy niż wersja księg z księgarni, no i jest dużo ludzi, którzy wchodzą w kolekcje, bo one są często po innych kosztach robione, te komiksy też są po innych kosztach robione, bo to jest skala tak naprawdę światowa, to nie jest tylko w do Polski drukowane. Ja nie, nie chcę teraz się głupka zrobić, ale chyba te komiksy są drukowane na zasadzie w o wiele większym nakładzie do innych krajów, a potem tylko nanoszona jest jedna matryca czarna z tekstem na, na tę stronę, ale to nie jestem pewien, czy to w ten sposób działa, dlatego koszta są zupełnie inne. Ale akurat te komiksy to i tak są drogie, jak na kolekcje kioskowe, bo ja miałem taką dość zabawną sytuację, jak wchodziłem do pani z kiosku i, i poprosiłem ją, żeby mi zostawiała komiksy i ona mnie pyta czy chodzi o te drogi, a ja mówię, nie, chodzi o te tanie, nie? Mimo, że chodziło nam dokładnie o to samo. <głos> z mojego punktu widzenia one były tanie, z jej punktu widzenia już od trzeciego tamu były drogie i z punktu widzenia większości jej klientów były drogie. Mhm, ale wspomniałeś o riczerze i to jest ważna rzecz. Ja, jako osoba, która nie siedzi w tej akurat niszy popkulturowej, w życiu bym nie kupił tego riczera gdyby nie ta kolekcja. Więc myślę, że z tymi komiksami też na pewno tak jest. I wiesz, dzieciaki, które to wyproszą, i osoby też, które właśnie, nie wiem, pójdą gdzieś tam do kina raz, dwa, trzy razy i potem stwierdzą, że poszerzam jakiś komiks albo nie wiem, pochwalę się przed znajomymi, że mam kolekcję. I powody mogą być różne, czy po prostu ktoś zacznie i potem już tak będzie ciągnął, no bo jak zacznie, to głupio kończyć w połowie, tak jak się, nie wiem, kiedyś sprzedawał. Ale, ale to też mi się, mi się wydaje, że to jest kwestia tego, co ty wspomniałeś, Szymas, że takie kolekcje różne, ale właśnie bardzo różne, czyli gdzie mamy różnych autorów, na przykład różnych scenarzystów i tak dalej, i tak dalej, to one mają jednak istotny walor edukacyjny dla takiego czytelnika, często z niewielką wiedzą w danym temacie, bo ja przecież pamiętam, jak ja... Kupiłem pierwszą swoją kolekcję tego rodzaju, to, to był mój pierwszy rok studiów, i to w zasadzie bardzo się biłem z myślami, czy to kupować, czy nie, a w tamtym okresie chyba gazeta wyborcza wypuszczała kolekcję takich klasycznych książek. Wiecie, tam były powieści od ojca chrzestnego poprzez jakieś różnego rodzaju powieści noblistów i tak dalej. I tak dalej. To, tam, nie wiem, było 40 tomów tego, i ja się na przykład mega cieszę, że ja to wtedy kupiłem, bo te książki już wtedy były też sporo tańsze, właśnie to ten aspekt cenowo, o którym Ty Mando wspominasz i z jednej strony były tam rzeczy takie, które no, ja znałem, bo, bo była też na przykład Agata Christie chociażby, ale no, ja się dowiedziałem, czy nie tyle dowiedziałem, co po prostu no, nabyłem i przeczytałem wiele dzieł ikonicznych i, i właśnie ten walor konkretny edukacyjny, no, on jest nie do przecenienia, no bo jednak dla wielu ludzi, którzy nawet gdzieś tam właśnie siedzą w komiksach, no to sięgnięcie po taką kolekcję, która daje mu jakiś tam przekrój przez historię komiksu tak na dobrą sprawę, no bo one jednak są pomyślane tak, że mamy historie komiksowe z różnych okresów, na temat różnych postaci, różne, różni scenarzyści, różne style graficzne, no to jest jednak kawał historii tego medium, więc dla takiego czytelnika, który właśnie nie, nie siedzi maniakalnie wertując komiksy w sklepach komiksowych, to wiecie, to jest wartość dodana duża. No. Nie czyta 100, czy 300, czy 400 X-Menów, żeby poznać całą historię od początku do końca, yy, bo, bo te, też się umówmy, to nie jest dla komiksowych nerdów, to nie jest dla komiksowych geeków, tylko, tylko właśnie dla ludzi, którzy jednak chcą sobie zrobić przegląd, chociaż robi się to też tak wielkie i na taką skalę, że powoli ci ludzie, którzy zaczęli od te, tego drobnego przeglądu stają się yy, komiksowymi gikami, bo tak jak wspomniałeś, że to jest wejście na lata, ja kurde dopiero się uświadomiłem, że ja zacząłem kupować wielką kolekcję komiksów Marvela, jak jeszcze nawet ojcem nie byłem, mieszkałem w innym mieszkaniu w ogóle, ja ją przecież przewoziłem z jednego mieszkania do drugiego, a to wydaje mi się, że to w ogóle inne życie i inna epoka i tak dawno temu to było ale z komiksami, tymi z tą kolekcją, może tak na koniec, taka, mam jeszcze taką pozytywną historię, że ja mimo wszystko cholernie miło wspominam tę wielką kolekcję komiksów Marvela, bo ja miałem dłu bardzo długi okres w szkole, że pożyczałem ją uczniom. Długo się z tym biłem. Najpierw pożyczałem im na próbę. Musieli przy mnie naprawdę pokazać, w jaki sposób czytają komiksy. Musiałem im dać całą instrukcję, jak często mieć ręce, nie dotykać czarnych, czarnego tła, żeby nie zostawiać odcisków i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze pożyczenie było próbne, potem normalnie się w klasie na przerwie i przeglądałem z nimi, czy coś zostało zniszczone, czy nie, ale potem jak się okazało, że, że nie, to pożyczałem i przez kilka lat pożyczałem i, i to nawet, nawet wtedy myślałem, czy nie zrezygnować, bo mówię, kurde, mam w, w, w, uczennica mi normalnie pokazywała listę sobie, robiła ją ręcznie, tabelkę i odhaczała, które już przeczytała już miała więcej przeczytanych niż ja, ale tak sobie mówiłem, kurde, ja to, nawet jak w tej chwili nie przeczytałem, to prędzej czy później przeczytam, a to taka frajda była, jak, jak wiesz, jak kogoś tam zachęcałem i w sumie może też kiedyś, kurde, no może kiedyś i naszych dzieci tym zachęcimy, bo czym innym. Yy, także ja się w sumie cieszę, że to kupowałem i, i mam ogromny dylemat, co zrobić z tą nową kolekcją. No ja też tak to sobie tłumaczę, jak teraz tego Spider-Mana kupiłem pierwszego, bo tak miałem, już trochę sobie myślałem, że nie nie kupię tego tak totalnie, żeby po prostu nie wchodzić, bo mówię, jak mi się spodoba, no to pewnie zamówię prenumeratę, a nie chcę. Nie, nie stać mnie właśnie, nie ma sensu, ale że tak wy mówiliście o tym, że kupujecie, kupujecie, tak sobie pomyślałem, a to może kupię i, i potem najwyżej go oddam dzieciakom na świetlicy na przykład, tak żeby, nie wiem, czy w jakimś konkursie, że po prostu tam zostawię im i będą sobie mogli czytać na miejscu i potem sobie pomyślałem, to może ja zamówię sobie prenumerat od pierwszego, a ten po prostu oddam im tam. No ale, ale to tak jest, no bo patrz, kurczę, moja córka będzie miała od koloru do wyboru. Będzie mogła wchodzić w te światy od każdej możliwej strony. No ale na początek co jej dam? No co mam jej dać? Marvel Now i, i Spidermana, w którym Peter Parker ginie w pierwszym tomie, a jego ciało przejmuje doktor Octopus i zamieniają się umysłami i gdzieś tam duch Petera Parkera za nim podąża. No to, to przecież to, pff, to, to, to, to niezrozumiałe całkowicie. A dam jej takiego Spidermana tego no i, i już będzie łatwy próg wejścia. No dobrze, to myślę, że wyczerpaliśmy temat. Jeżeli macie jakieś uwagi do naszej dyskusji, czy po prostu chcecie podzielić się z nami swoim zdaniem, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, to zachęcamy. Dajcie w ogóle znać, czy kupujecie tę kolekcję. Jeżeli tak, to czy wszystkie, czy jedną, czy dwie, czy nie wiem, jakoś wybiórczo, czy całościowo, czy w prenumeracie, czy w inny sposób. A jeżeli wybiórczo, to właśnie wy sobie jakoś ujednolicacie brzegi, grzbiety, czy. Nie, bo widziałem w internecie, że dużo osób chwali się tym, że nie wiem, na przykład robi nadruki nie, z nie, tytułami. Nie, nie, nie. Na bok, czy... nie, absolutnie. Wiesz co, ja nawet o tym nie powiedziałem. Ja nie lubię rzeczy wydanych pod linijkę. Nie lubię serii wydawanych pod linijkę. Nienawidzę łączonych grzbietów, dlatego te kolekcje też mnie trochę wnerwiają. Chociaż to fajnie wygląda. Przyznam, że fajnie wygląda, o ile nie ma błędów w druku, a niestety milimetrowy czy tam dwumilimetrowy błąd jest dopuszczalny. I, I wtedy już to nie wygląda tak fajnie, ale ja ogólnie nie jestem fanem. Ja jestem fanem bardziej indywidualnego podejścia i zawsze o tym mówiłem. Nie lubiłem takich serii, tak jak wielu by chciało, żeby, nie wiem, cały King został wydany w jednej, całkowitej szacie graficznej, jak od linijki, każdy napis, każdy tytuł, wszystko takie samo. Ja za tym nie przepadam. I taki liczaj też mnie wnerwia, ten łączony grzbiet. No, wnerwia mnie tak prostu, jak na to patrzę, <grym> szczególnie, że się rozjeżdża. <grym> I, I to tak naprawdę ja mam tak, że mi się tu jest o 2 mm niżej, tu o 2 mm wyżej. -hmm. Nie przepadam za tym, aczkolwiek, no, takie Marvel Now czy New 52 też jest jako linijki wydawa wydawane, nie? I, i nie, absolutnie, nie, nie ujednolicam. Przy czym, no, na chwilę obecną nie mam aż takiego problemu, bo ja mam jednak 80 parę numerów z tego no tak, tak. pierwszej kolekcji, a potem. Wszedłem tam od setnego czy coś i jedzie dalej. No to po prostu jest taka wiesz, kreska i lecinowa y, panorama. Mm -hmm. DC to jest na razie za mało, żeby powiedzieć po prostu flasza nie mam na grzbiecie no bo na razie nie kupiłem tylko długiego Halloween a, a, a, a, a, tak to nie wiem, ale na pewno nie będę ujednolicał i bawił się w takie rzeczy, szczególnie że ja nie znoszę e, wpływania gdzieś, e, robienia swoich okładek, ja nie lubię czegoś takiego I nawet jeśli okładka jest paskudna to ma, ma pozostać oryginalna ale się oburzyłeś a. Nie, nie. Słuchajcie, to w sumie, że tak? Ty ingerujesz jeszcze nie, nie, nie ingerujesz to? Nie, ingruję. nie, widzę w tym żadnego sensu. Zobaczcie sobie zdjęcie u Jerry'ego na Jerry's Styles fanpage'u. Zdjęcie w tle masz swoich półek i to kurczę normalnie wygląda. Tam leży ze 20 tomów, każdy zupełnie z innej, z innej paczki. Nawet byście nie powiedzieli, że to miała być panorama, bo kompletnie nie tak, widać, że tak, to jakaś tak, panorama To słuchajcie, miała jeszcze jedna rzecz w sumie, bo też część osób w sieci narzeka bardzo na te okładki, że one są właśnie takie seryjne, że nie ma, nie wiem, wielkiej okładki na całą stronę, tylko, że są tam te obramowania, także ta nazwa kolekcji i tak dalej. Wam to przeszkadza? Nie. Aż tak nie. nie. No właśnie mnie też nie zwłaszcza, że pomimo wszystko te okładki no nie wyglądają jak rzeczywiście fajnie byłoby mieć grafikę, ale strony mamy je w środku, nie na ogół. W dużym Znaczy, one i... wiesz po dwudziestym, 30, siedemdziesiątym tomie to męczy pewnie. Pierwszy wygląda zazwyczaj fajnie. No teraz ten Spider-Man mi się cholernie podoba. Naprawdę mógłbym go oglądać od każdej strony. Wizualnie mi się cholernie uh -huh. podoba, nie? Bo tam w środku już są, już są krzaczki, ale to do tego może przejdziemy, yy, przejdziemy później jeszcze jedną rzecz miałem w głowie, tak na sam koniec nie wiem, czy w to wchodzić, kurde, no bo z DC mamy jeszcze teraz te wydania specjalne, które są całkowitym absurdem już przecież, bo wydali kryzys tożsamości, który był wydany w, w DC Deluxe, niestety zniknął, niestety cholera jest niedostępny, więc to jest już argument za no ale ten tom kosztuje jakieś astronomiczne pieniądze, za 120 złotych on został wydany no ja też nie, nie, nie, nie rozumiem, rozumiem tego zupełnie, no ale, ale fani są ale nie rozumiecie mnie, czy nie rozumiecie zagrania? Nie, nie ja nie rozumiem zagrania, no bo je, to, tak jak mówisz, no jest argumentem to, że to, to wydanie, które było, zniknęło. Natomiast no, cena za to wydanie, które tutaj zostało zaserwowane, no wydaje mi się, że jest po prostu patrząc właśnie na współczesny rynek komiksowy, no kompletnie oderwana od rzeczywistości, od realiów. A ja nie rozumiem pytania, ja nie rozumiem pytania no bo w tej kolekcji został wydany też kryzys tożsamości w kolekcji DC jako dodatkowe coś, już z czarnym grzbietem, bez panoramy, co jakiś czas oni chcą wydawać dodatkowe komiksy grubsze i on był normalnie w kioskach, to nie był, to nie był żaden bonus. Aha, czyli Mógł jak się ja a prenumerate, to po prostu zostałem zignorowany. Powinien do ciebie przyjść. Ja widziałem jakiś unboxing na YouTubie, gdzie koleś w zasadzie rozpakowując myślał, że rozpakowuje chyba 7, i ósmy tom, czy coś takiego, a rozpakował kryzys tożsamości. Czyli to jest zupełnie poza kolekcją, tak dodatkowo? No, obok będzie leżeć. Na reklamach miało osobną panoramę, inną na grzbiecie. Ostatecznie nie ma, ma czarny grzbiet. A to bez sensu, bo ja w sumie, jeżeli mam za to zapłacić 120 zł, ja mam oryginalny kryzys tożsamości z DC Deluxe. No to mi sprzedasz wtedy, to weź kup, A, bo ja nie mam. <laughs> Ale nie za 120, no nawet kurde, za tyle bym kupił. No nie sprzedam ci taniej, bardzo, tak. No, poznajomości. Tak, jeszcze wysyłka Albo garnic. może ktoś słucha, czy chce mi, chce mi sprzedać. Dobra, kończmy już, kończmy, bo się rozgadaliśmy. To no zobaczymy, dawaj znać, jak dostaniesz ten kryzys, czy go dostaniesz, czy nie. Okej, w sumie się dzisiaj podwójne wizo, to może może to to. No to szykuj się, że 120 zł to kosztuje. Jest to absurdalna cena, naprawdę, nie rozumiem. I nie wiem, chyba, chyba oni sami zdali sobie sprawę, żeby tej, tego grzbietu jednak nie robić, bo może sami sobie zdają sprawę, że to się może nie przyjąć. Nie wiem, chyba, że to był błąd w druku i na przykład kolejne tomy już będą miały panoramę na grzbiecie, bo to wszystko jest możliwe. Poczekamy, zobaczymy. Ja naprawdę teraz nie wiem, czy nie zrezygnować z czegoś, czy właśnie ze wszystkiego, poza tą pierwszą kolekcją, ale to there's muszę przemyśleć na spokojnie, a teraz tak jak mówię, zachęcamy do dyskusji, dajcie znać, co myślicie, które kolekcje kupujecie i czy też na przykład, nie wiem, zbieracie Marvel Now, czy New 52, czy DC Deluxe, czy coś innego. A my teraz będziemy się żegnać. Dzięki Wam, koledzy, za dyskusję. Dzięki. Dziękuję bardzo. Sorry, że trochę chaotycznie było, wcinałem się często w środku Waszych wypowiedzi, no ale tak, taki urok y, trzyosobowej y, dyskusji, gdzie każdy ma coś do powiedzenia. Pomimo wszystko, miejmy nadzieję, że uda nam się znowu zgadać w najbliższym czasie i może właśnie wtedy porozmawiać o pierwszej, chociaż nie, o pierwszej raczej teraz nie, ale może o drugiej trzeciej kolekcji już tak na przykładzie konkretnego tomu. A tymczasem naprawdę już się żegnamy, nie przeciągamy. Trzymaj się ciepło. Cześć. Cześć. Cześć. O, 15 minut temu się żegnaliśmy, ale spoko. Właśnie tak nowe wątki dochodziły co chwila. You